Ja ja ja ja. ja, ja. ja. Raz se stoję tak ze strobem, nic nie robię, bo mnie lę dopa. Obcja ot tak. Obok jest reklama, bobka. I podchodzi postać, zeko kotka Ładna mordka, ładny tyłek I podchodzi do nas z tylem, patos, wylęk Mówi, "Cześć, chłopakos, co tu macie late back A ja mówię, yo, yo, baby e, tak nie było e, Cicho. I mówię, yo, bystra rasista, uśmiechnij pyska Gdyż ja staj mam wig'a I mówię, co tak śmiga, se Choć z nami jest biba, bibab, duap, klimat, łap Gram rap, jarastaw Jura, fecie, ty e, nie pali, fecie A to nieważne strop, wiesz, makarony, nie? I tak jej mówię, ona pyta o imię Ja jestem Jurek, ona No to z wami idę Raz, dwa Sat Night Fever Złoty bidet Maleńka figa Jeśli nie poliżesz Puzelka Pigment jo, Będziemy chillin 247 killin me softy In Wiedeń Albo NY <grym> I? Graj w to słodziutka Utkam ci gobelin Delikatny spereł Mieli im taki Aż się bielił Ale Jura <grym> Wdzielił biznes w life'a I mam tylko halfa Spółka mała Do nas dwójka nie córka Znasz już wujka Jurka Ja jestem strobosko, Ona mówi bosko Wezmę koleżanki awesome. Ostro Hardko flojo Ojo, Ja to jest na baby, on to kojot, wiesz, aby do jutra, jo, jo Ładna suknia, coś jest krótka Ekspresywna nutka, dobra pupka Cześć się wow. y y y y y <laughs> Ja mam płótna, na tym smutna farba Straight from landa e, jest A, tramwaj Okej, okay, bye bye trzeciej Same wiecie, niech to dziecie się stąd zmiecie Na raczecze no. no nie bece, cią na Disney, my na dyskę Spoksik sister, wucho whisper Ty z tej prawej tą, ja z tej lewej tą Alright yo, spoksik Tam, Stam, yeah Yo, je, yeah, jest yeah, Yo, jest dicho, yo, jest balet Yo, jest bans, yo, yo, yo yo. Peska. Come on, parti parti.